A więc znalazłeś się w hotelu Marmur, zażywaj słońca i jodowanego powietrza, ciesz się szumem drzew, bulgotaniem morza i niestworzonym krzykiem lokalnego ptactwa cicho tam. Dorywa cię wieczorna melancholia? Udaj się do sali bankietowej i poznaj współtowarzyszy turnusu. Nie rób głupstw Filip, masz tu wypocząć. Bogata oferta alkoholowo-gastronomiczna, niecodzienna architektura. Brak rozkojarzającej technologii, obowiązkowa psychoterapia kursy tańca, nierobienie głupstw, wykwintne wieczory z wykwintnymi gośćmi, witaj w hotelu Marmur.